Nowa Polska Nowa Polska Cały czas słuchają Państwo dwójki, przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie z muzykami. Anią Karpowicz i Dominikiem Strycharskim, którzy sięgnęli po międzywojenne nagrania wytwórni gramofonowej Syrena Rekord. Z tego spotkania powstała smakowita muzyka, archaiczna, a zarazem nowa. Gorąco zapraszam. George Feigenbaum urodził się w Warszawie w 1872 roku. W młodości grał na wiolonczeli i zainteresował się wczesnymi technikami nagrywania. Miał lat 25, gdy zaczął też działać jako muzyczny przedsiębiorca. W pierwszych latach XX wieku sprzedawał fonografy Edisona. Był przedstawicielem firmy Gramofon na Polskę, a w 1904 roku, 32-letni Feigenbaum produkował już własne gramofony marki Saturn. Prowadził pierwszą warszawską fabrykę gramofonów, której nadał później nazwę pierwszej krajowej fabryki gramofonów. Juliusz Feigenbaum na tym nie poprzestał. Wkrótce uruchomił fabrykę płyt gramofonowych i w 1906 roku założył firmę Syrena Grand Record. Jej siedziba przez pewien czas mieściła się na ulicy Chmielnej 66. A w 1929 roku w firmie prowadzonej już przez następców Feigenbauma wprowadzono elektryczny sposób nagrywania. Na płytach Syreny Rekord, potem Syreny Elektro, wydano między innymi nagrania żydowskich kantorów, popularne żydowskie pieśni, nagrania orkiestry Szmula Weinberga, a Ania Karpowicz i Dominik Strycharski sięgnęli po udostępnione wiele lat później w internecie nagrania z tamtych lat. Wydane przez Syrena Rekord. Artyści już za chwilę do mnie dołączą i opowiedzą o tym, jak trafili na te nagrania. Syrena Rekord to przedwojenne wydawnictwo, taka wytwórnia płytowa, która w tamtych czasach miała nieprawdopodobne zasięgi i niezwykły impact, można powiedzieć. Wydawała wszystko, a jej założycielem był Juliusz Feigenbaum. Siedziba znajdowała się w miejscu, w którym dzisiaj stoi Pałac Kultury. To jest takie samo centrum Warszawy, które już nie ma i wraz z Dominikiem Strycharskim na potrzeby festiwalu Warsche Muzik zaczęliśmy się przyglądać tym nagraniom ze starych, szelakowych płyt i myśleć, co z tym można zrobić. Nagrania szelakowe takie bardzo stare, ponad stuletnie najczęściej są dostępne na amerykańskich aukcjach. Są straszliwie drogie, a przy okazji rzadko wiadomo jakiej są jakości, czyli czy to w ogóle jest materiał, z którym można dalej pracować. Więc my na potrzeby tej płyty korzystaliśmy z już zdigitalizowanych nagrań, które są dostępne w takim otwartym dostępie w domenie publicznej, no bo to są nagrania bardzo stare, do części z nich właśnie prawa już wygasły. I też z takiego punktu widzenia czysto technicznego te nagrania były już tak dobrze przygotowane, że były wdzięcznym materiałem. Właśnie do pracy. W ogóle działalność Syreny to było coś niezwykłego. Tam są i śpiewy kantorów, i operetki, i zespoły żydowskie, ale również zespoły ukraińskie. Jest masa piosenek na przykład po rosyjsku i dlatego Syrena rekord jest takim fajnym świadectwem epoki i świadectwem przedwojennej Warszawy, w której na ulicy można było usłyszeć język polski, rosyjski, niemiecki i jidysz. I to znajduje swoje piękne odzwierciedlenie właśnie w tych archiwalnych materiałach. I szczerze mówiąc, wybierając te taśmy, nad którymi dalej pracowaliśmy z Dominikiem, tak naprawdę zależało mi na tym, żeby pójść jak najszerzej żeby się na przykład nie zamykać tylko na śpiewy kantorów, na te wątki żydowskie, bo również Festiwal Warsze Muzyk też ma taką ideę, żeby iść troszeczkę szerzej i pokazywać szerszy kontekst. Niektóre z tych nagrań naprawdę są przezabawne. Estetyka, to jak zespoły fałszują, jak śpiewaczki nie dociągają, no to jest przezabawne do słuchania. No i różne takie cukiereczki powybierałam i dalej pracowaliśmy nad tym z Dominikiem. Warto powiedzieć, że my nawet nie wiemy, jak tych płyt słuchać. Przecież my nie mamy takich gramofonów dzisiaj. To są inne gramofony do muzyki szalakowej. Ja na innych o zupełnie obrotach i to są zupełnie inne igły i inne gramofony. Więc my byśmy nawet, gdybyśmy te płyty mieli fizycznie i kupili sobie te szalaki, to i tak byśmy nie mogli z nimi nic zrobić. Ja wybrałem materiał intuicyjny, znaczy usłyszałem to, co jest potencjalne do, do obróbki, no bo te materiały oryginalne są mocno obrobione. Zalopowane, czy też przetworzone. I w większości tych utworów, które stworzyliśmy, są po dwa, po trzy różne utwory na siebie nałożone. Ja już nie mam zielonego pojęcia, które to były utwory, ponieważ no, to był proces twórczy, który polegał na jakimś tam jednak wielogodzinnym kombinowaniu, szukaniu. Myślę, że gdybyśmy dzisiaj sobie wrócili do tej samej strony internetowej, z której to pobierałem, to pewnie bym usłyszał te frazy, no bo to kilka fraz, które wykorzystaliśmy jest bardzo czytelnych, czy jakaś tam sekcja smyczków, czy śpiewaczka, czy śpiewak, kantor, właśnie jakiś kantor tam jest, ale ja nie mam pojęcia, co są za utwory. Ja myślę, że to jest też takie fajne podejście i trochę chyba o to chodzi, że ta płyta to nie ma być jakiś właśnie taki ukłon archiwizacyjny, że ta część historyczna jest ważna, ale na przykład ostatnio, jak nagrywaliśmy fragment dla telewizji, to pan operator, który nie miał styczności wcześniej z tą płytą, podszedł do nas i powiedział, że wow, to jest jakaś Afryka Północna, ja tu słyszę Algierię, w ogóle Maroko. I to jest super, że właśnie przede wszystkim to ma być jakieś nasze spojrzenie i ta muzyka ma działać i Gdybyśmy kierowali tę płytę tylko do osób, które interesują się Syreną Rekord Dawną, czy w ogóle Starą Warszawą, no to by było strasznie wąskie grono. Więc pracując nad tymi nagraniami, tutaj byliśmy od początku zgodni, że chcemy zrobić coś swojego i coś takiego, co będzie odpowiadało naszej wrażliwości. I nawet w jednej z recenzji czytałam, że potraktowaliśmy materiał bardzo bezdusznie. No i ja właśnie bardzo się z tego cieszę, że tam nie ma takiej nosy nostalgii. Nie, jako komplement. Aha. Bezdusznie w takim znaczeniu, że bez takiej nostalgii, że tu zrobimy jakiś taki retro vibe, taki znaczy, wiecie, trochę moda. trochę nostalgii tam jest, no, no. umówmy się, no, trochę nostalgii tam jest, ale jednak jest, jesteśmy muzykami związanymi z muzyką współczesną. I potraktowaliśmy to na samym początku jako projekt muzyki, nazwijmy to, współczesnej czy konceptualnej, czy jak to już dzisiaj nazywać, to też bardzo trudno znaleźć termin. No ale powiedzmy, że to nie jest gest, to nie jest improwizacja tak do końca. To nie jest absolutnie płyta archiwalna, to znaczy to jest jakiś głęboki remiks tej muzyki i właściwie nie tylko muzyki, ale też czasów, to o czym Ania mówi, tej epoki. Bardziej nas prowadziły same wartości brzmieniowe w pewnym momencie, że już to w ogóle nie miało znaczenia, czy to właśnie jest kawałek z jakiejś pieśni, mhm. czy to jest operetka. To właściwie już było bez znaczenia, interesowały nas same dźwięki w sobie i co z nich można zbudować. Ja się bardzo cieszę, że Dominik powiedział, że jednak jakieś nostalgie, jakieś emocje na tej płycie są, bo ja to rzeczywiście też tak słyszę. I teraz jest moje kolejne do Was pytanie. Jaki był Wasz pomysł technologiczny, formalny, żeby pokazać jednak Wasz emocjonalny stosunek do tego, bo jednak podejrzewam, że był? emocjonalny stosunek. Nie wiem, czy muzyka jest możliwa do wykonania bez emocjonalnego stosunku. Zacznijmy może od tego. To znaczy chyba, żebyśmy, nie wiem, programowali syntezatory modularne, które same grają, no to wtedy byśmy bardzo mało wykorzystywali swojej ekspresji, aczkolwiek i też nawet grając na tych syntezatorach byśmy pewnie szukali własnego wyrazu czy ekspresji. Natomiast ja grając tą muzykę cały czas myślę o pewnej pamięci, ale myślę też o o tej przeszłości, z którą dialogujemy, czyli na przykład ostatni utwór jest bardzo mocnym, z taką świątynią jakby, myśmy zawsze o tym myśleli, że to jest taka świątynia, w której jesteśmy, że tam jest i ekspresja, i szaleństwo, i spokój. Ja grając tą muzykę cały czas chcę oddawać moje emocje związane z poznawaniem historii, z poznawaniem tych nagrań i tego okresu Warszawy, która jeszcze nie jest zbuszona, a w tym miejscu, w którym jest które w którym też mieszkała moja babcia, więc jak Ania mówi, że tam była ta wytwórnia, no to jeszcze śmieszniej, że jest ten kontekst dla mnie znaczy, ciekawszy. Rozmawiamy dziś w cyklu Nowa Polska o płycie Ani Karpowicz i Dominika Strycharskiego zatytułowanej Syrena. A przed nami wspomniany przez Dominika ostatni utwór na płycie zatytułowany On. Ania Karpowicz i Dominik Strycharski, którzy wzięli też na warsztat nagrania wydane w przedwojennej warszawskiej wytwórni Syrena Rekord. Dawne i nowe. Nostalgia i nowoczesność. Muzyczny splot. Taka jest najnowsza płyta tego duetu. Ania Karpowicz, Dominik Strycharski są dziś gośćmi Nowej Polski. Audycji poświęconej polskiej muzyce najnowszej. I wracamy do rozmowy z artystami. Ja jestem w ogóle warszawianką i mnie to miasto jakoś niezwykle urzeka i fascynuje. Ta historia i to, że to jest miasto po mieście, teraz jak otacza nas tyle wojen i na przykład patrzymy na Ukrainę i myślimy sobie, jak będzie Charków wyglądał za 50 lat, prawda? Że możemy też poczuć to doświadczenie, czy nawet... Jeszcze bardziej je sobie uzmysłowić, że mieszkamy w takim mieście, które razy zginęło i teraz żyje właściwie takim nowym życiem i dostęp do tej przeszłości jest ograniczony. I ja przez różne moje zaangażowania staram się próbować dotykać tej przeszłości, ale nie mam jakichś żadnych ambicji badawczo-naukowych, takich właśnie historycznych. Bardziej mnie interesuje doświadczenie w emocjach. Co to znaczy spróbować dotknąć czegoś, czego już nie ma i spróbować doświadczyć takiego świata, który bezpowrotnie odszedł. I to w Syrenie na pewno też jest. I to, co mnie akurat też przekonało w pracy naszej, bo pierwszy przecież koncert właśnie był w podwórku przy ulicy Chłodnej 20, to jest to, że w tych taśmach takich mocno właśnie zniszczonych przez nas, mocno przerobionych, przetworzonych, dla mnie ujawnia się ten problem pamięci, że my bardzo mało pamiętamy, często sobie wyobrażamy, że coś pamiętamy i nasza pamięć bardzo rzadko ma formę pięknej, zamkniętej książki, a najczęściej jest pełna strzępków, fantazji, wyobrażeń i myślę, że to jest gdzieś na tej płycie obecne. Jest w tym dla mnie jakaś taka prawda emocjonalna, ja to tak przeżywam, kiedy na przykład chodzę po starych podwórkach albo... Kiedy w zeszłym roku projektowałam też z Markiem Brachu cykl na Placu Centralnym, to było dla mnie szokujące doświadczenie, bo dokładnie tam, gdzie dziś jest odtworzona trybuna honorowa i zaznaczone są przedwojenne dzielnice, no przecież ja tam z mamą kupowałam dżinsy pod pajacem, przecież tam było targowisko i lunapark bardzo kiczowaty, i to też jest jakaś część Warszawy, która już zniknęła i której już nie ma i teraz mam jakąś nową opowieść i nową warstwę. Także tak, to są takie historie ważne dla mnie, ale myślę, że właśnie bardzo chcieliśmy to opowiadać muzycznie w taki sposób intuicyjny. Żeby to nie było tak, że żeby posłuchać tej płyty, to trzeba mieć jakąś nie wiadomo, jaką wiedzę historyczną, tylko żeby to było jakoś jak najbardziej się da intuicyjne. Ta wypowiedź Ani Karpowicz powinna być mottem płyty Syrena. Za mniej więcej 10 minut wrócimy do rozmowy z artystami, a teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego utworu z tego krążka. Utworu zatytułowanego hebrajskim słowem Devarim dosłownie oznacza słowa lub rzeczy, a kulturowo to nazwa Piątej Księgi Tory w tradycji chrześcijańskiej, to jest Księga Powtórzonego Prawa. Tworzone nagrania z dawnych szalakowych płyt, wydawanych niegdyś przez wytwórnię gramofonową Syrena Rekord, a od 1929 roku Syrena Elektro. Nagrania przetworzone i zreinterpretowane przez współczesnych artystów Anię Karpowicz i Dominika Strycharskiego, którzy grali też na fletach. Jakich? Mówi Dominik Stracharski. Jesteśmy flecistami współczesnymi, ale gramy w zupełnie innych fletach. To znaczy Ania gra na fletach poprzecznych. Ja gram na fletach prostych, a właściwie wolę nazwę flety blokowe, bo flety proste to się troszeczkę jakby kojarzą, nie wiadomo z czym, nie wiadomo o co chodzi z tym prostym, czy że łatwy, czy że nie jest zagięty. Więc flety blokowe ze względu na blok. Gramy na różnych odmianach tych fletów. Ania gra na jest flet C i flet altowy. I drewniany. I drewniany C. A ja gram na fletach blokowych alt-f, tenor-c i bas-f. Dobieraliśmy te instrumenty w pary, tak żeby ze sobą dialogowały, żeby nawet momentami te różnice były zatarte, żeby nie było można właśnie rozróżnić, kto na czym gra i żeby to był taki właśnie dialog zatopiony w podobieństwie też, bo to też była ta zabawa. Taką mieliśmy koncepcję. Że w każdym utworze te flety ze sobą trochę podobnie dialogują, jakby były do siebie podobne, jakby chciały ze sobą gadać, a nie zupełnie z innej przestrzeni, ponieważ flety da się też tak sparować, że są kompletnie różnymi instrumentami. No piccolo z basowym, to są zupełnie inne instrumenty, a tutaj się dobieraliśmy intuicyjnie tak, żeby właśnie było to podobne i to chyba też fajnie działa. A jak ostatecznie wyglądał proces komponowania utworów na płytę Syrena? Te utwory wszystkie powstawały w podobny sposób. Najpierw ja zgrałem sobie scyfryzowane utwory szelakowe, z Syreny Records. Następnie wziąłem je na tak zwaną tapetę, czyli wziąłem sobie je do różnego rodzaju programów obróbki muzycznej i zacząłem się zastanawiać, co można z tym w ogóle zrobić. Najtrudniejsze zadanie polegało na tym, jak zachować te nagrania, jak ich kompletnie nie zmasakrować, nie zrobić z nich, nie wiem, po prostu techno, czegoś, co jest nierozpoznawalne. Więc jak zachować charakter? Równocześnie nie chcieliśmy przecież robić takiej sytuacji, w której po prostu gramy jakiś utwór stuletni i na jego tle, czy na jego bazie improwizujemy, bo to jest kompletnie nieskuteczne i wydaje mi się, że też nieciekawe artystycznie i w ogóle bezsensowne. Więc idea była taka, żeby te utwory przerobić, właśnie polupować, pociąć, stworzyć z nich pewnego rodzaju soundscape, ambient. Soundscape, który ma swoje napięcie, ale ma też nowoczesność, czyli jest retro i bardzo nowoczesny. I kiedy stworzyłem te pięć takich filarów tych utworów, niektóre były potem skrócone, kiedy stworzyłem te utwory, te bazy, te taśmy, to zaczęliśmy się z nią zastanawiać, co można z tymi utworami robić. I metodą prób i błędów na bazie każdego utworu wymyśliliśmy sobie techniki fletowe, które naszym zdaniem po prostu idealnie dialogowały właśnie z tą taśmą. Tak, a też warto wspomnieć o tym, że kiedy już mieliśmy taki zarysowany materiał, to na przykład okazywało się, że w danym utworze centrum tonalne znajduje się gdzieś pomiędzy F a Fis. No i co my na to? Czy będziemy grać wszystko w mikrotonach, strojąc się, że tak powiem, klasycznie? Czy będziemy podbijać ten soundscape, który sam w sobie już jest odstrojony i poszliśmy tą drugą drogą, właśnie korzystając z różnych technik rozszerzonych, charakterystycznych dla muzyki współczesnej, po to, żeby właśnie nie tworzyć jakiegoś takiego wyścigu, czy jakiegoś wrażenia rywalizacji, że my rywalizujemy z tą taśmą, tylko właśnie chcieliśmy podbijać to brzmienie, które tam się znalazło. I jeśli chodzi o ten ostatni utwór, to kocham jego zakończenie i na każdym koncercie, który gramy, bardzo czekam na ten moment, bo tam na końcu się pojawia taki kwartet wokalno-fletowy. Bardzo często jak sobie graliśmy czy próby, czy już nawet koncerty, to nie tylko podłapujemy wątki z taśm, ale też od siebie nawzajem staramy się, żeby to był żywy dialog. No i zrobiliśmy taki eksperyment, że właśnie w tym ostatnim utworze, który jest taką trochę właśnie unoszącą się, jakąś lewitującą świątynią w naszej wyobraźni, Zaczęliśmy robić śpiewanie z graniem. Kiedy śpiewamy inne dźwięki, gramy inne, więc każdy z nas już jest duetem, tak? Bo słychać i głos, i dźwięk fletu. A jak robimy to oboje na raz, no to wtedy robi się kwartet właściwie, dwa głosy i dwa głosy fletowe. I w tym ostatnim utworze ostatni fragment polega na tym, że właśnie gaśnie taśma, gaśnie ten kontekst i zostajemy tylko my sami. I dośpiewujemy ten utwór solo no tak, do końca. Tak, kończymy fletami, a zaczynamy taśmą. I to jest też ważne, że płyta się zaczyna od Nagrań, a kończy się na tylko dwóch fletach, czyli dialogu dzisiejszym, na czasie, w którym jesteśmy my, a tej przyszłości już jakby nie ma, tylko o niej pamiętamy. Właśnie my też podłapujemy wątki z taśm, co jest też istotne, że nie gramy kompletnie w oderwaniu. Bardzo często śpiewamy czy gramy to dokładnie, co jest w taśmie i to jest też ciekawe, że to nie są odrębne rzeczywistości. Łapiemy tonację, łapiemy frazy, łapiemy motywy, łapiemy barwę. W tym ostatnim utworze jest kilka takich fraz właśnie, które powracają w naszych fletach, które są dokładnie wzięte z taśmy. A przed nami wspomniana końcówka płyty, ostatnie dwie minuty. To były ostatnie minuty z płyty Syrena. Na fletach grali Ania Karpowicz i Dominik Strycharski. Już bez nagrań, bez tego, co zostało z dawnych płyt wytwórni Syrena Rekord. I trzeba przyznać, że wspaniały jest sposób, w jaki Ania Karpowicz i Dominik Strycharski opracowali dawne nagrania. Nagrania, za którymi kryje się cień, i powidok nieistniejącej od dawna Warszawy, z okolic Chmielnej, czyli z miejsca, w którym stoi teraz Pałac Kultury. Sposób miksowania nagrań, przetwarzania ich, zapętlania i dialogowania z tymi nagraniami, a raczej z ich strzępami, jest podwójnie wzruszający. Nie ma w nim nic łzawo-sentymentalnego, jest coś na kształt uśmiechu z zachmurki albo z dystansu. Bóle fantomowe dawno minęły, a jednak to co było, co było śpiewającą i grającą Warszawą sprzed stu lat, dziś jest już tylko zamglonym wspomnieniem. Dużo, w tym ciepła, trochę tęsknoty, trochę napięcia i szarpaniny. Ja tak odbieram płytę Ani i Dominika. A zanim na koniec zaproszę Państwa do wysłuchania ostatniego fragmentu z tego krążka, raz jeszcze oddajmy głos Ani Karpowicz i Dominikowi Strycharskiemu. Wszystkie ścieżki, jeśli chodzi o pliki w, w otwartym dostępie, są opisywane bardzo chaotycznie. Czasami jest na przykład tylko podany solista i nic. Ani słowa o zespole, ani słowa na przykład o autorach. To jest duży bałagan, no ale też wyobrażam sobie, że wynikający po prostu z upływu czasu i z tego, że chyba nikt do tej pory się nie podjął takich badań, żeby zrobić na przykład katalog syreny pięknie opisany i zbadany. Więc to są takie dosyć przypadkowe informacje. No więc jak na jednej ze ścieżek zobaczyłam tytuł i informację, że gra orkiestra Szmula Weinberga, to wiedziałam, że na pewno włączę ten utwór do naszych poszukiwań, no bo to był tata Mieczysława Weinberga, kompozytora niezwykle bliskiego mojemu sercu i szef tego działu żydowskiego w Syrenie i byłam też bardzo po prostu ciekawa tego utworu i to było bardzo proste, żeby się zdecydować, że to bierzemy. Ale ja też nie szukam takiej pewności w takim znaczeniu, że bardziej chyba poszukiwaliśmy właśnie muzyki i brzmień. Nie czuję, że ta płyta ma być jakąś taką, nie wiem, habilitacją z przedwojennej fonografii i też podczas festiwalu Warsza Music bardzo często ktoś podchodzi i mi zwraca uwagę. Tam powiedziałaś, że to trio to jest z 46, one jest z 47. Super, super. Nie o to chodzi, prawda? I tutaj też, że ta historia się wdziera na tą płytę, tak jak zauważyłaś, i te usterki, wszystkie te szumy one tworzą taką atmosferę, że wiemy, że jesteśmy w jakimś odległym świecie. Od pierwszych dźwięków wiemy, że jesteśmy gdzieś w dawnych czasach, ale myślę, że koncentrowaliśmy się bardzo na tym, żeby ta muzyka, jak to Dominik zawsze ładnie mówi, działała. To znaczy, żeby była jakaś angażująca i współczesna w wyrazie. Więc jak to i tak będzie fantazja i i tak ta nasza pamięć jest pokiereszowana, indywidualna i zbiorowa, no to niech to będzie widoczne na tej płycie. Jedyną opcją w ogóle yy, pracy z takim materiałem, żeby on się jakby znajdował, to jest praca właśnie z, z usterką. No ja z założenia nie chciałem tworzyć rzeczy, które są po prostu gładkie, docięte, przycięte do jakiegoś tam wspólnego rytmu. Nie chciałem tworzyć czegoś właśnie gładkiego. Pterka dla mnie to jest coś, co żyje. No to jest jakby element muzyki współczesnej i nie ukrywam, że to jest po prostu trochę naturalne dla mnie w ten sposób pracować. Takie wyzwanie, żeby tworzyć ścieżkę elektroniczną dla dwóch potem fletów, to też jest istotne, bo flety mają też to niebezpieczeństwo bycia pastelowymi i miłymi i gładkimi. Oczywiście to się da przekroczyć, ale jednak flety mają tę pewną groźbę w sobie, więc trzeba to jakoś złamać. Żeby to było żywe, to ta usterka się po prostu musiała pojawić. Tym bardziej, że nagrania szalakowe są tak zaszumione i zatrzeszczone, że nawet gdybyśmy chcieli uzyskać efekt bardzo gładki, to byłby on niemożliwy, bo to jest po prostu te nagrania są bardzo złe z perspektywy dzisiejszej jakości. Więc jedyną opcją było jeszcze to podkręcić. Ja w swoim życiu pracowałam z bardzo wieloma kompozytorami i czasami były właśnie jakieś takie, jak to Dominiku, zadania, żeby coś przetworzyć. I to jest takie szerokie spektrum, taka, taka szeroka paleta barw, co można z takim materiałem zrobić. Można albo go starać się bardzo mocno ukonkretyzować... Albo właśnie zupełnie rozmyć, czyli zrobić z tego jakieś takie dronowe brzmienia, gdzie właśnie już nie poznasz, z czego to zostało wzięte, prawda? I jakieś takie plamy dźwiękowe. I tutaj bardzo, jak Dominik mi wysłał te taśmy, od razu jakoś to kliknęło, że to chodzi o to, żeby znaleźć gdzieś ten środek. Żeby właśnie to nie było ani ambientowo rozmyte, ani przeostrzone i jakieś takie skierowane bardzo ku przeszłości, tylko żeby to było coś po środku. A w ogóle to wszystko wydarzyło się dlatego... Dominik, jak sobie przypominam, że przyszłam do ciebie z drewnianym fletem do domu z taką wielką ciekawością, że tu jest flecista, który gra na fletach prostych. I w ogóle, co tu się dzieje? I pamiętam naszą pierwszą rozmowę, kiedy pokazywałeś mi ścięte ustniki i złapaliśmy dokładnie ten moment wspólnie, że i mnie, i Dominika... Mimo, że jesteśmy z zupełnie różnych metod kształcenia, z zupełnie innych światów gdzieś tam, ostatecznie ja jestem dziewczynką ze szkoły muzycznej, wykształconą klasycznie i tak dalej, to ugryz nas ten sam wąż buntu, czyli mamy tę samą niechęć do infantylizacji dźwięku fletu. U mnie to wychodzi z takiego fletu orkiestrowego cukiereczka w orkiestrowym menu po prostu słodziaczkowego, Dominik ma swoje przekraczanie możliwości fletów prostych, które też w takiej muzyce klasycznej są bardzo takie grzeczne, taki grzeczny, mały, zamknięty dźwięk. I tu się od razu spotkaliśmy, że jeśli chodzi o odrobinę szaleństwa, o otwarcie tego dźwięku fletu, że flet może być tajemniczy, groźny, transcendentny, głęboki, że on nie musi być właśnie płacki i słodki, to natychmiast żeśmy tu złapali porozumienie i myślę, że na tej płycie też to słychać. you <laughs> Poezja ukraińska w dwójce. W miniony weekend ofiarą zmasowanego ataku padło miasto Dniepr. Drony i pociski trafiały między innymi w budynki mieszkalne. Pod gruzami znalazło się wiele osób. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej. Czyta Andrzej Mastalerz. Anatolij Dnistrowy. Bez tytułu. Wiosenne ptaki szczebioczą. Powoli pąki na drzewach nabrzmiewają. Dzieciaki na dworze grają w piłkę. Maleńka dziewczynka z sąsiedniego domu już dwa tygodnie nie może się oderwać. Codziennie flamastrami sumiennie rysuje, jak na niebie latają czerwone walizki i czarne bomby niebieskie walizki i zielone bomby, brązowe walizki i żółte bomby. Jest szesnasta.